z 2013 roku. Mówią do was jak zwykle Andrzej Famielec, z Barwałdu no i, I oczywiście... Maciej Zmowski gdzieś tam zaszyty w Siedlcach. Niestety nie mamy dla was dobrej wiadomości. Na dzień dobry musimy powiedzieć wam bardzo przykrą wiadomość. Wszyscy pamiętamy Lubię Kiedy Pada. Wszyscy znamy i kochamy Tomawka, ale nie ma już go między nami. I tak jak napisał Artek Biedrzycki Godaj to są chyba najlepsze słowa, jakimi można ująć. Mam nadzieję, że tam po drugiej stronie mają RSS i akumulatorki, chłopie, a ty będziesz mógł w spokoju nagrywać do końca świata. I po prostu chciałem wam powiedzieć, że w poniedziałek, poniedziałek 14 stycznia o godzinie 13 pod Kielcami na cmentarzu komunalnym Cedzyna yy, będzie Ostatnie, można powiedzieć, pożegnanie to mawka. Jeżeli ktoś będzie mógł, niech tam będzie. Proszę osobę, która by tam chciała jechać, o kontakt. Nie skontaktuje się ze mną. Kontakt znajdziecie na podcastofonie bądź na radiu ethercast.net. I chyba tyle. Myślę, że tak. Może teraz chwila ciszy. I przejdźmy do przeglądu podcastów oto, tą oto chwilą ciszy uczciliśmy pamięć Tomawka a w tej chwili myślę, że możemy już zacząć przegląd drugiego tygodnia 2013 roku zaczynamy wyjątkowo 6 stycznia kazaniem e, księdza Piotra. To jest kazanie z 6 stycznia 2013 roku. W tym kazaniu... E, kazanie... mm -hmm. Mów, mów, Maciejo. W tym kazaniu ksiądz Piotr właśnie e, mówi nam o wadze słów, o tym jak ważne są e, słowa i jakie są drobne niuanse między, między słowami, na przykład pytać, a wypytywać. Hmm. Generalnie kazanie jest o tak jakby kazaniem z, o mędrcach. Tak? O mędrcach o, w kazaniu jest o mędrcach, którzy przyszli odwiedzić Jezusa w stajence, prowadzeni przez gwiazdę. Także myślę, że warto wysłuchać. I nawet nie tyle. Tam jeszcze, jeśli dobrze pamiętam i nie pomyliłem, jest właśnie rozmowa tak, że pewnego księdza z pewnym, można powiedzieć, człowiekiem, który lubiał grzesieć przeciwko czystości. Bardzo dobre, bardzo ciekawe. Polecam dla wszystkich, którzy chcą się zastanowić i troszeczkę inaczej spojrzeć na życie. I jeżeli w ogóle chcą się zmienić, to może im to trochę pomoże. Następny podcast to podcast podcastofon, który pomijamy tydzień 52 2012 roku. To jest podcast pominięty, a kolejnym podcastem są Rozmowy w nocy, wspomnienia i seks w Polonezie. To jest podcast z 5 stycznia 2013 roku. E, tutaj Kuba, Kuba Lost me, chyba dobrze pamiętam, e, tak. rozmawia w radiu na fali w audycji Rozmowy Nocą o wspomnieniach. E, oczywiście dzwoni e, praktycznie stała współprowadząca i okazuje się, że wszyscy mieli seks w Polonezie. E, powiem tak, ja kiedyś trafiłem na te rozmowy w nocy i, i przyznam się, że jako podcast to to mi nie leży, dlatego że te wszystkie wpadki, które są niewycięte, te rozłączania, to jednak e, inaczej się to odbiera na żywo, inaczej jak to się odsłuchuje i to przeszkadza. E, w sumie wolałbym taki wyczyszczony, porządny, już tego zrobiony. Tak średnie mam odczucia po tych rozmowach nocy. Hmm. No to takie chyba ma być. Taki jest, taki jest target tej audycji, chyba. Um, kolejnym podcastem z dnia 6 stycznia jest Tyflo Podcast. Wystawcy na Reha for the Blind hmm. in Poland, 2012 rok, część pierwsza. A w tym podcaście między innymi słyszymy, że pracownicy firmy Altix, czyli. Dystrybutora wiodącego chyba w Polsce systemów wspomagających osoby niewidome, mają, no narzekają na, na konkurencję ze strony darmowego i otwartego czytnika ekranu NVDA. I nie tylko o tym. Jest bardzo dużo rozmów nie, z różnymi osobami, bardzo ciekawie się to słucha. W ogóle taka, można powiedzieć, przejście takie dość ciekawe z tymi wszystkimi. Pokazane są zagrożenia i nadzieje związane właśnie z czytnikami i czy to w ogóle ma sens, skoro tak naprawdę te wszystkie czytniki zostają powoli wypierane przez smartfony? A to chodziło o powiększelniki i e-biblioteki. Dla mnie to jest wszystko to samo. No dobrze, przeskakujemy do Anusz Widelec, który to jest, którego tytuł to brzmi Pieczona szynka BF Strogonow, Ducana. Aha, Stroganow Ducana, przepraszam. I alkohole w kuchni. Czyli okazuje się, że dieta Ducana ma też swój rodzaj potrawy pod tytułem Bez Strogonów. Zaskakujący to był odcinek. Nieprawda? E, dokładnie, dosyć zaskakujący. Chociaż ja bym powiedział, że najbardziej to mnie interesowało. E, część pierwsza, czyli pieczeń szynki pieprzowej z majerankiem i kuminkiem. Zrobiłem sobie tak, tak, mój kochany smaczny i przerobiony już na dobrą wędlinę donat I muszę powiedzieć ci, że właśnie zrobiłem sobie takiego smaka i co zrobiłem po wysłuchaniu tego podcastu? Otóż otworzyłem lodówkę, wyciągnąłem wędzony boczek, podsmażyłem go sobie i niestety musiałem się podzielić z dzieciakiem, który przyszedł i zeżarł mi trzy czwarte. Tata, daj. No to chyba masz. Nie. Nie było tata, daj, tylko było samo daj, jak się zajadał. Czyli to, to wskazuje na to, że to jest dobry podcast, bo do dobrych celów mnie zachęcił. Przy okazji odpadło karmienie dzieciaka. A teraz zmieniamy dzień, przeskakujemy do 7 stycznia, który zaczyna się hiperprzestrzenią. To są tajemnicze języki. Ja się przyznam, że ja miałem tylko do pobrania jakiś PDF. I nie udało mi się ściągnąć audycji. A ja oczywiście przesłuchałem tego odcinka w którym to oczywiście mapet prowadzący, czyli Tomasz, e, omawia z języki, o których no, dzisiaj zapomnieliśmy. Z takich języków to jest m.in. No, staram się przeczytać, ale <grywia> no, nie potrafię, bo tutaj jest napisane Brahimi Script albo Portopismo. To są pismo sumeryjskie oczywiście. No w każdym razie jak to Mapet ładnie stwierdził, ściany budynków, od których teraz odkrywamy, a są bardzo stare, są pokryte jakimś nieznanym graffiti, którego nie jesteśmy w stanie odczytać, a jednak jest ciekawe. A my, może, przeskoczymy do dziwnych informacji z dnia 31, 30 grudnia, aczkolwiek pojawiły się 7 stycznia. I w tym odcinku, między innymi, tutaj nie powiem za dużo, żeby nie zdradzać, bo podcast był króciutki, ale powiem, między innymi, o tym, że dowiadujemy się, czy można umrzeć z przejedzenia. I ja bym jeszcze dodał tylko tyle, że jeżeli jesteście fanami e, obcego, to musicie to wysłuchać. A kolejnym podcastem, który został opublikowany 7 stycznia, jest Pierwszy odcinek podcastu Sierra Papa. To jest odcinek SP-001 Pilot. A w nim oczywiście nasi prowadzący, latający, prowadzący, latający, prowadzący Arek Trendowski i Przemek Szczepaniuk zamierzają nam opowiadać o historii polskiego lotnictwa. Są zapowiedzi na kolejne odcinki. To jest taki właściwie pilot, oni tam mówią o czym będą mówili, o czym nie będą mówili. No i polecam. No. Jeżeli, jeżeli tylko będzie, będą mieli na tyle samozaparcia, żeby, żeby to kontynuować, to myślę, że zapowiada się bardzo ciekawy podcast. Wiesz co, ja tutaj ci troszeczkę jednak pomarudzę dzisiaj, bo o ile Sierra Papa brzmiało dla mnie po prostu coś takiego jak koza nostra i za tak z ciekawością usiadłem, to gdyby nie to, że prowadzę się podcastową, to nie wysłuchałbym do końca czołówki. To brzmiało gorzej niż telewizja edukacyjna z lat 80. Nie, nie, to było straszne. Na szczęście później Arek z Przemkiem zaczęli rozmawiać normalnie i Zaczęło mi się tego bardzo dobrze słuchać. Mam nadzieję, że będą często robili między sobą dygresje i rozmowy, a później będzie to, co najbardziej lubiliśmy, czyli Przemka i Arka w swoim nurcie, w tym, co robią najbardziej, to w tym, co kochają, a kochają się oni w lotnictwie. I mam nadzieję, że nie będzie to krótki lot, tylko że to będzie co najmniej taki dobry, bez lądowań. Hmm, lot bez śródlądowań. Ostatni podcast, który nam zamyka 7 stycznia, to powrót właściwie, bo powrót podcastu Wolne Granie to jest szósty odcinek Wolnego Grania, w którym Maciej, Marcin, przepraszam, z Macik Karpezo prezentuje nam wybór e, piosenek na wolnych licencjach. E, no i co już można powiedzieć? Opowiada dlaczego, dlaczego go nie było. Opowiada o rozstaniu z bramą, z laboratorium brama <grych> ale to wcale nie znaczy że jest koniec serii spotkań LWB Linux w bramie, jeżeli ktoś jest zainteresowany to zapraszamy do wysłuchania podcastu no i oczywiście ponad godzina godzina dobrej muzyki na licencjach Creative Commons a zaczyna się od Tobiasza Karonia, czyli Unfy który nagrał nam tutaj kilka dżingli do radia, więc, więc myślę, że tym bardziej warto przesłuchać. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że jak na początku usłyszałem Unfe, to się zastanawiałem, co ja słucham, no bo ja już ten kawałek znam na szczęście i później było już tylko dobrze. A że przy okazji leżałem przy dzieciaku, to mogę powiedzieć, że bardzo dobrze do dobrany tytuł, to było wolne granie. Jak mi się dżemnęło, to obudziłem się, jak się muzyka skończyła. Naprawdę polecam, relaksująca, uspokajająca, nie wiem, czy to było z założenia, ale ja polecam. Co jeszcze? Ja się tylko zastanawiam, dlaczego tutaj było mówione na temat Linux w bramie, bo całkowicie odpłynąłem i nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było wcześniej mówione. A widzisz, było ogłoszenie w ale nie w poprzednich odcinkach, o to mi chodziło. Aha. No cóż, polecam zapoznanie się. Generalnie cała stajnia, wolna kultura, z której pochodzi ten podcast, jest związana z. E, była związana z Bramą. Natomiast no teraz się rozstali z laboratorium technik mobilnych Brama i na własne poszli, można powiedzieć. Także myślę, że zamkniemy wolnym graniem e, siódme, dzień 7 stycznia i przeskoczymy do powrotu, tak, powrót audycji Geek Cloud, bo to nie audycja mobilnych, a w tymże powrocie to jest pół odcinek z drugiego Oftopikarium, który które się a odbywało pod A przypadkiem nie pominąłeś czegoś jeszcze? W katalogu mam SP01, wolne granie i pół odcinek z, top, z drugiego oftopikarium. A, czyli człowiek, który nie chce być politykiem, a, to następny a mógłby? jest, później. Aha, dobrze, dobrze, czyli w takim razie Także no to, w tym odcinku yy, przepraszam, Krzysztof Maczyński Wellbite Eater y, stara się opowiedzieć nam y, zdać relację z drugiego oftopikarium. Niestety problemy techniczne zabijają odcinek, dlatego podcast trwa zaledwie około 15 minut. Natomiast y, poczynił Krzysiek zapowiedzi na najbliższe dwa tygodnie, także zapraszamy na powrót Geek Cloudu, bo to już czwarty sezon się zaczyna w kontestacji, w niedzielę chyba o 20:00 coś w tym stylu ja bym jeszcze tylko powiedział, że jest on, ten odcinek, tak zwariowany jak produkcja Unfy że tak naprawdę dwa razy słuchałem i do końca nie wiem o co im chodziło ach ten Skype prawda? tak no, a kolejnym podcastem jest właśnie ten, o którym mnie pytałeś, czyli wydanie główne z Hugo, człowiek, który nie chce być politykiem, a mógłby. Jest to wywiad z Marcinem Chmielowskim, który występował w programie Młodzież kontra, a teraz zajmuje się tworzeniem Akademii Młodych Przedsiębiorców. Jeżeli nie wiecie, kto to jest ten człowiek, to to jest ten młody, który zawsze wstawał i zadawał takie pytania politykom, że po prostu bił ich po jajach, jakby to powiedzieć. I to właśnie dzięki niemu mamy ten historyczny, można powiedzieć, kawał, że Donald Tusk wychowywał się na jakichś tam, jakich tam nazywamy? Libertynach? Hmm, libertarianach. Przejdźmy teraz do historii tyflo Informatyki, czyli tyflo Podcast, prawda? To jest też audycja, która się, yy, która praktycznie się nie udała, no bo w pewnym momencie panowie musieli skończyć ze względu na problemy z łączem głównego gościa. Ale muszę powiedzieć, że brzmiało to bardzo dobrze. Mi się tego bardzo dobrze słuchało i mimo wszystko poleca. Dlatego, że to są rzeczy, mimo że historyczne, bardzo przyjazne i bardzo ciekawe. A teraz hiperprzestrzeń znowu i kult cargo. Kult cargo ile i religia człowieka. Czym jest kult cargo? To już mogliśmy usłyszeć w jednej z poprzednich hiperprzestrzeni, natomiast w tej audycji jest cała poświęcona, ta audycja jest cała poświęcona kultowi cargo, no i tam było e, Johnny Cowboy między innymi <grym> się pojawiał Także e, myślę, że warto wysłuchać ciekawa audycja. E, tak, ciekawa audycja, szczególnie, że są tam nawiązania do e, rzeczy, których nie mówi się w mainstreamie. Można posłuchać je na temat niektórych budowli, które są wykonane tak jak ciało człowieka. Ale jeżeli chcecie o czymś wie, wie, wiedzieć więcej, posłuchajcie hiperprzestrzeni. Ale zostajemy w temacie, bo teraz mamy teorię chaosu na żywo rok 2012 to jest który gościem tej audycji jest Mikołaj Rozbicki. No i właśnie e, mm, aha. Dowiadujemy się z tego podcastu, że m.in. można wspierać bezpośrednio podcast Teoria Chaosu. E, są pytania. E, Mikołaj Rozbicki jest jest wzięty w krzyżowy ogień pytań od słuchaczy. Pytania są, pojawiają się zarówno pytania, jak i zarzuty. Mikołaj odpowiada na wszystkie. E, no i oczywiście możecie też wspierać teorię chaosu akta UFO. Na portalu Polak potrafi. Jeżeli przebrniecie przez początek, który jest dosyć jałowy i przypomina dyskusję polityków w telewizji, to później się zaczyna robić ciekawie i można tego posłuchać. A teraz y, boom, wielki wybuch, czyli cienie przyszłości. A tutaj właśnie w tym odcinku muszę ci powiedzieć, że y, gdyby nie czułówka i gdyby nie to, że to są cienie przyszłości, to bym nie powiedział, że to jest podcast religijny. Dokładnie, wyciągnęli z Wikipedii, y, co prawda już nie będę mówił na temat tego, jak Wikipedia się myli co do niektórych rzeczy, ale wyciągnięto to z Wikipedii niektóre rozważania dotyczące potwierdzenia lub niepotwierdzenia teorii Wielkiego Wybuchu i słuchało mi się tego dobrze, chociaż dla mnie ten podcast nagle się urwał tak bez sensu, tak w pół słowa jakby to powiedzieć. Jeszcze takiej brakowało takiej kropeczki nad i, żeby zamknięć, coś tam, coś tam nagle bach i koniec. Ja myślę, że panowie zostawili sobie y, możliwość kontynuacji tematu. Także Przeskakujemy do kolejnego podcastu, którym jest właśnie Odwyk, czyli Martin Lechowicz. I to jest naprawdę Martin Lechowicz w e, odcinku pod tytułem Piłat, czyli patron porządnych ludzi. Tutaj Martin obala stereotyp Piłata jako tchórza, jako człowieka, który bał się e, zadzierać z e, Sanhedrynem. Mało tego... Martin Lechowicz nie brzmi jak Martin Lechowicz. To jest porządnie przygotowany podcast. Historycznie przygotowany podcast. Słucha się tego bardzo dobrze. No po prostu bardzo miło to było. Zaskoczenie dla mnie. Pod względem historycznym oczywiście. A dla ciebie? Dla mnie również. Przyznam, że słuchało mi się ciekawie dosyć. A kolejnym, kolejnym nie ostatnim jeszcze, nie ostatnim moment. Aha, To był ostatni podcast z 8 stycznia, natomiast jedynym podcastem, jaki się ukazał 9 stycznia jest dziennik pokładowy, to jest o serialu Doctor Who, to jest 18 odcinek, a w nim właśnie Michał Ochnik prezentuje nam serial jako taki Doctor Who, zarówno serial, serial oryginalny, jak i wznowienie, które niedawno temu zostało prze serial niedawno temu został wznowiony przez BBC. Jeszcze wspomina o filmie, który przeparł w czeluściach, bo podobno był kiepski. Poza tym chciałem powiedzieć, że słuchało mi się tego dość ciekawie, przy czym jak już będę utyskiwał, to oczywiście na technikalia Michała, że po pierwsze komentarze są wredne, bo nie można anonimowo nic napisać, czyli na przykład nawet nie można napisać przez podanie swojego maila, czego bardzo nie lubię, bo tam trzeba mieć jakieś open idea i te inne a w ogóle z przeglądarki byłem tam gdzie nie mam tego i nie mogę sobie przypomnieć. Yy, I co jeszcze? No i oczywiście ściągnięcie tego to trzeba było zrobić ręcznie. Także Michale my... zgłoście do kogoś kto ogarnia blogspota, żeby ci pomógł. Prosimy, prosimy. My słuchacze wierni. Prosimy, pomóż nam. Ciebie słuchać. Jeżeli tego Sposłuchaj. słuchasz. <laughs> tak, tak. Oczywiście a my teraz przeskakujemy do 10 stycznia i spektrum rozwoju, audycja o guru, jakiego masz w środku. I to jest bardzo interaktywna audycja, ponieważ jedna z prowadzących otwiera się przed nami, ale są też telefony. A kolejny, kolejny się tutaj pojawił, nam troszkę zdublował się, raport Martina, czerwony jak Lenin w którym to znowu Martin Lechowicz, o którym mówiliśmy już kilka podcastów temu, opowiada nam, wyśmiewa właściwie, reklamę sieci komórkowej, która użyła tegoż właśnie symbolu, jakim jest Lenin, do promowania swoich usług. Dokładnie. Jeszcze można powiedzieć, że tutaj trwa cały czas rozmowa na ten temat, czy promowanie można powiedzieć Lenina poprzez zakazywanie wyśmiewania go to jest dobra droga i o innych tego typu posunięciach. W raporcie Martina, jeżeli ktoś słucha, to wiadomo co leci dalej. Także to był raport Martina, a ostatni podcast jaki będziemy omawiali w dzisiejszym dniu to Radio Stephen King i Wiadomości z Martwej Strefy. To już 20. Wiadomości z Martwej Strefy. Podcast, który e który był pełen sprostowań, ponieważ poprzednie wiadomości ukazały się wcześniej niż, niż zwykle był, niż to zapowiada, niż było to zapowiedziane, niż zwykle się ukazywały. No i część wiadomości już w momencie publikacji tamtego podcastu się zdezaktualizowała, więc zaczynamy od sprostowań, a później jest tylko lepiej, i jeżeli słuchacie tego, jeszcze, jeszcze w tej chwili, jeżeli słuchacie tego na żywo, Macie szansę pobrać audycję Skóry, pięt, numer 15, to jest Halloweenowa, jeszcze z czasów, kiedy audycja Skóry była w Radiu na fali. Polecam, warto, słuchałem. Tak, i mogę powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych bonusów, jakie spotkają nas w tym tygodniu. Polecam, ściągajcie, słuchajcie, chwalcie i kochajcie po prostu Radio SK. A trzeba zwrócić uwagę na fakt, że jest to oferta ograniczona czasowo. Dokładnie, bo po pewnym czasie zostanie usunięta i pojawi się dopiero za rok. Ale o tym to więcej będzie do usłyszenia właśnie w Radiu SK. Co jeszcze? No chyba kalendarza. teraz... Tak, tak, kalendarz, ale przed kalendarzem to jeszcze chciałem powiedzieć, że... 19 stycznia będzie w radiu Ethercast jeszcze pokazane, znaczy będzie dzień poświęcony Tomawkowi, więc jakby ktoś chciał jeszcze posłuchać podcastu, usłyszeć może kilka wypowiedzi, o ile ktoś będzie chętny nagrać i nam podesłać, to zapraszamy. Także zapraszamy, a teraz przejdziemy może do topów miesiąca. Proszę bardzo. Zatem numer 7, czyli ostatni w tym miesiącu top, to podcast razy 3, czyli odcinek Papa Cafe o tytule X3. Numer 6 to 124 bez nazwy, też mi legenda. W tym podcaście Maciek Skwara mm, zrzyma się na support Apple. Numer 5. To szósty odcinek podcastu Dreszcze Galaksy wylądował. Także tutaj mamy y, amatorską recenzję telefonu Samsung Galaxy S2. Numer 4. Czyli w drodze z iPhone'em Hochlander. Numer 3. To jest podcast Brak Sygnału pod tytułem Mojego Roweru Recenzja. Numer 2 czyli Ruszaj się Bruno, odcinek 22 2012 numer 1. tak, numerem jeden jest 25 odcinek Baru Karola pod tytułem Blogowisko, odcinek mało tematyczny, bardziej związany z przemyśleniami barmana w katalogu podcastów z nowości jest tylko i wyłącznie dodanie Sierra Papa, czyli nowego podcastu Arka i Przemka a teraz y, pytanie konkursowe. Proszę powiedzieć, o czym będzie następny odcinek serii y, Sierra Papa, który pojawi się niedługo. Prosimy teraz o typy tygodnia. Ja zaproponuję jako swój typ tygodnia y, podcast Człowiek, który nie chce być politykiem, a mógłby. Czyli wydanie główne z Hugo. Zgadza się, a drugi mój tytuł tygodnia to wiadomości z martwej strefy numer 20 za gratis, za bonus ten. Tak, a na końcu proponuję jeszcze dołożyć wolne granie, bo naprawdę dobrze się słuchało. Zapraszamy za miesiąc, a dokładnie na 22 w sobotę to będzie godzin 9 lutego. Akurat A będę wcześniej. po sesji, więc myślę, że, że się odbędzie ten podcast.